Dialog 2 Nazywam się Tom Peterson, a ty? Jestem Maria Benini Bardzo mi miło Miło mi Skąd jesteś? Jestem z Włoch Mieszkam w Rzymie A ty? Gdzie mieszkasz? Jestem z USA Mieszkam w Nowym Jorku Dlaczego uczysz się polskiego? Uczę się polskiego, bo moja dziewczyna jest z Polski. Naprawdę? Ja uczę się polskiego, bo mój chłopak jest z Polski. Gdzie mieszkasz w Krakowie? Ulica Przemyska 7. A gdzie ty mieszkasz? Ulica Urzędnicza 10. Mój telefon to 12 623 17 13 Mój numer to 12 4 2 2 2 0 1 2